Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność 1. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, jeśli wpłaci kaucję, uniknie aresztu, będzie zażalenie prokuratury. Sportowcy rozczarowani, wciąż bez nagród o Zonda Krypto. Pieniądze z nagród miały być przeznaczone m.in. na nowy sprzęt. Jutro na stacjach nieco drożej niż dziś, ale cały czas ze wsparciem programu CPN. Program ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo, jak długo sytuacja międzynarodowa nie zostanie uznana za stabilną. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu dotyczące sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji, uniknie tymczasowego aresztu. Wniosek w tej sprawie wpłynąć ma do sądu jeszcze dziś, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilan.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 a srebrny olimpijski medalista Władimir Semiryuni, nadal czeka na wypłatę. Sportowcy są rozczarowani. Pieniądze z nagród chcieli przeznaczyć m.in. na nowy sprzęt. Władze klubu sportowego Pilica wspierają zawodników, ale nie będą interweniować, tłumaczy prezes Rafał Ślusarski. Ja mam nadzieję, że no, Polski Komitet Olimpijski zareaguje w inny sposób i, i może znajdzie takie rozwiązania, jak znalazł dla zawodników z miejsc 4-8 i Damian Żurek te pieniądze otrzymał od PKO lub poprzez jakiegoś innego sponsora. Na tą chwilę na pewno no, nic my nie zrobimy, a klub tym bardziej nie będzie w takie coś jakby zaangażowany. Zdaniem prezesa PKO Il Radosława Piesiewicza sportowcy do końca kwietnia otrzymają nagrodę. Śledczy tymczasem przyjmują zawiadomienia, przesłuchują świadków i zabezpieczają dowody w sprawie zonda krypto, mówi rzecznik prokuratury w Katowicach. Prokuratury regionalne w całym kraju dostały zalecenia mające przyspieszyć ustalenie wszystkich pokrzywdzonych w sprawie, mówi Michał Binkiewicz. Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Przysłuchiwani są również świadkowie. Zaznaczam, że nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone w tej sprawie. Polscy prokuratorzy są w stałym kontakcie ze stroną estońską. Prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie działalności największej działającej w Polsce giełdy od połowy kwietnia. Każdy członek rządu powinien otrzymywać wsparcie koalicji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W czwartek posłowie zagłosują nad wnioskiem Konfederacji oraz PiSu o odwołanie Pauliny Henning-Kloski. Za stanowiska ministry klimatu i środowiska. Nie wiadomo jednak jak zachowają się byli partyjni koledzy ministry. Zaprosili ją na dzisiejsze posiedzenie klubu Polski 2050. Nie wiadomo jednak, czy Paulina Henning-Kloska na spotkanie przyjdzie. Posłanka tej partii Ewa Szedler mówi, że koalicja powinna być oparta na szacunku i dla jej dobra trzeba rozmawiać. Za spójność i jakość koalicji jesteśmy wszyscy odpowiedzialni równie, dlatego ja naprawdę ufam w to, że pani Paulina Henning-Kloska dzisiaj pojawi się na klubie. A co do tego, jakie decyzje, w jakich wariantach podejmiemy, to to naprawdę podejmiemy na klubie, bo szanujemy każdego członka naszego klubu i każdy będzie mógł się wypowiedzieć i wtedy poszukamy konsensusu wewnętrznego. Mariusz Witczak z KO zwraca uwagę, że wnioski o wotum nieufności są elementem destabilizującym pracę koalicji. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, to o tym można dyskutować, natomiast nie można dawać się wypuszczać partią opozycyjnym. Te głosy dołączające się do głosów opozycji będą destabilizowały, czy mają na celu destabilizację koalicji. Z Pauliną Chemik Kloską o czystym powietrzu, systemie kaucyjnym i łowiectwie chcą także rozmawiać ludowcy. Zapowiadają jednak, że nie poprą wniosku o wotum nieufności wobec ministry, bo zależy im na jedności w koalicji. To są aktualności jedynki. Nieco więcej zapłacimy jutro za paliwo. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 21 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 12 groszy. Wzrost cen paliw na stacjach to wynik wzrostu cen w hurcie, co ma związek z sytuacją na światowych rynkach, mówi rzecznik ministra Energii Grzegorz Ładuna. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw, na którego przebieg nie mamy wpływu. Program ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo, jak długo sytuacja międzynarodowa nie zostanie uznana za stabilną. Iran tymczasem przedstawił kolejną wersję porozumienia pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi, tak podaje Axios. W Rosji z kolei jest szef irańskiej dyplomacji. Teheran chciałby, by Rosja była negocjatorem w rozmowach pokojowych USA-Iran. To były aktualności programu pierwszego. Pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na Podlasiu i Mazurach więcej chmur i tam też może padać przelotnie. Temperatura od 6-8 stopni na Podlaziu, na Bodlasiu i Wybrzeżu 11-12 w centrum do 15 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju okresami porywistym. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1007 hektopaskali. JEDYNKA Polskie Radio Reklama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 I šmiechu, A tyle go masz, że on pożyć mogła mi Podaruj mi trochę słońca Podaruj mi trochę słońca To za wspaniałe. Dżem, dżem, dżem, dżem sesen. Dżem to było. Dżem. Nie przyność mi poniedziałków mokrych od łez. Apelujemy do Państwa dziś, czyli w poniedziałek 27 dnia kwietnia. Tak. To wypłata L dzisiaj? <śmiech> dzisiaj chyba. <śmiech> Dlatego nie będzie poniedziałku mokrego od łez. Ale tak naprawdę wypłata to była wczoraj i to jaka gigantyczna. To o tym też dziś będziemy mówić w programie. W bardzo optymistycznych nastrojach. No bo to taki tydzień, który będzie krótszy o jeden dzień. Zapraszają państwa Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Folder ulubione. Jak się za bardzo będziesz cieszyć, to Ci prognozę pogody na majówkę podsunę. <laughs> Jakby ci to powiedzieć? Okej, <laughs> okej, okay, okay, nie będę tego robił, Zgadza. Chociaż nie, moja droga, 21 stopni tak, w niedzielę. Tak, majówkę ma być bardzo ciepło. Znaczy, o, pojątek nie, a w niedzielę na koniec majówki akurat tak. Wspaniale. A, tak, wiem, że dla ciebie wspaniale, ale państwo sami zrozumieją, dlaczego za kilka dni. 12 minut po 14. Yy, a Nowy co tydzień, dzisiaj? problem ten sam, opadający mikrofon. Będę prosiła twoją silną, męską dłoń Z o przykrość. Ja nie wiem, co się dzieje, że... Jest, jest zauroczony twoim głosem, wiesz? I, I jak dlatego by, opada. opadł. Czasami no dobra. tak się zdarza, chociaż nie życzę tego. Yy, nie, myślę, że ty jesteś coś zaraz, zaraz się tym zajmę, a u nas Maciej Musiałowski za chwilę. za chwilę. O utworze Flora między innymi. a muzycznie rozpoczniemy, przed Maciejem posłuchamy Amy Winehouse. Jakiś powód konkretny, czy tak po prostu? Pomyślałam sobie, że gdyby Amy żyła, gdyby Amy żyła to wspaniale brzmiałaby głosowo razem z Maciejem Musiałowskim. Program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Folder, ulubione. Znowu robisz ogony. To jest nowy tydzień, nowy tydzień, nowe ogony. No. 17 minut po godzinie 14. Maciej Musiałowski jest razem z nami. Aktor, dobry. wokalista, pomysłodawca Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, który mam nadzieję odbędzie się w tym roku, bo na razie żadnych informacji o w sieci jeszcze nie ma. E, będą informacje niedługo. Pracujemy nad e, tegoroczną edycją. Na pewno mogę potwierdzić, że szykujcie się Państwo na bal i bal Czyli będzie. będzie się nazywał w tym roku Bal Flory. Och, pięknie, czyli taki będzie tytuł tego balu jak tytuł twojej piosenki, która zapowiada płytę. Maćko, my słuchając twoich rozmów, które odbyły się w, przy okazji premiery tego singla, ale też słuchając wcześniejszych wywiadów, czytając wcześniejsze wywiady, mamy z Marcinem zawsze taki problem, że no, no przychodzi człowiek, który już opowiadał tyle razy o swojej piosence. Jakie jak zadać mu pytanie, żeby było coś innego? Więc zapytamy inaczej. Czy jest jakieś pytanie, na które chciałeś odpowiedzieć, ale przez te wszystkie wywiady udzielone Nikt ci go nie, nie zadał. Jenny ale mnie wpuściłaś teraz. i nie, nie myślałem o czymś takim. Bardziej zazwyczaj to jest tak, że po prostu jest to jakaś taka lekka i, i, i no po prostu rozmowa dotycząca procesu twórczego, czy też tego o czym jest ta piosenka, ale nie myślałem jeszcze o tym, jakie pytanie nie padło. A lubisz być zaskakiwany? E tak, tak, lubię jak życie, e, jakby piszę swoje własne scenariusze, na które nie do końca jestem przygotowany, bo wtedy zawsze coś dzieje się prawdziwego, można sprawdzić swoje... E, jakby nastawienie, czy też podejście do życia. Czy jest się po prostu otwartym na surfing, czy też yy, chce się tego ten surfing przekalkulować. To przejdźmy do procesu twórczego. Powiedziałeś w jednym z wywiadów coś, co mnie urzekło, bo gdybym miała ja pisać piosenki, prawdopodobnie robiłabym to w ten sposób, w który robisz to ty. Podobno nie zdarza się tak, żebyś przychodził do osób, z którymi pracujesz, tworzysz muzykę z tekstem. To raczej jest najpierw linia melodyczna, dopiero później powstają do tego słowa i powiedziałeś w jednym z wywiadów, że rzucasz hasłowo, że tutaj połowa stycznia, ciepłe zachodzące słońce, skrzypiący mróz, ale jednocześnie nadzieja, która pojawia się gdzieś na horyzoncie i wtedy powstaje piosenka. Zastanawiam się, jakie zadanie, jakie wrażenia przekazałeś Leonowi Krześniakowi, kiedy Powstawała flora. Wiesz co? Wydarzenie y, pisania piosenki jest zawsze inne i zawsze zależy od tego, z kim, y, z kim mam się spotkać i z kim tę pracę będę y, podejmował. W tym przypadku y, z Leonem spotkaliśmy się. Y, po raz pierwszy i w zasadzie wszystko zaczęliśmy od początku. Nie było żadnej melodii, nie było żadnego słowa. Pierwsze kwestie, które zaimprowizowałem, to było w zasadzie no, gotowy refren bo on wyszedł z improwizacji, czyli już nie pamiętam jak wyglądał świat, świat niewinności, naszej młodości, świat. I jak to zaśpiewałem, to od razu pojawiły mi się w głowie te papuszki faliste i relacja z moją przyjaciółką z dzieciństwa, moją no, ważną dla mnie bardzo osobą z młodości yy, i też... Yy, no, cała, ta, cała ta paleta wspomnień się pojawiła w głowie i zaczęliśmy wokół tego budować. I też tak właśnie podchodzę do, do muzyki, że zawsze to wychodzi... Nie lubię śpiewać takim flamandzkim językiem, mm. jak często się zdarza w studio, że ludzie po prostu śpiewają linię melodyczną, a później pod to podpisują sobie mm, teksty. Ja zawsze... Wychodzę ze studia chociaż z jedną zwrotką, refrenem, czymkolwiek, co buduje jakieś poczucie, że wiemy o czym jest ten utwór i o czym on ma być, jaki ma mieć charakter muzyczny i charakter emocjonalny. Czy ta przyjaciółka, <coughs> przepraszam, o której mówiłeś, to właśnie Flora? Tak, tak. Flora. Jaka, jaka była ta dziewczynka, kiedy się poznaliście? Ojenny, no była e, najpiękniejszą istotą, jaką sobie, zobaczyłem w tym moim młodym życiu, mm, jak się poznaliśmy, e, karmiłem właśnie papugi faliste, które e, byłem, miałem, miałem w swoim, w swoim domu. I e, Flora po prostu wbiegła niezapowiedziana do tego salonu i e, krzyknęła, że jakby z, z, zachwyciła się tymi papugami. I miała na sobie taki czarny płaszcz z różową podszewką, i byłem. Po prostu ja tak patrzyłem na tą, na tą osobę, co wbiegła do nas do salonu. I, i coś tak mnie poruszyło, że po prostu staliśmy się przyjaciółmi od początku od pierwszego wejrzenia, jakby, no nie wiem, no, trudno nazwać tą relację, no, jako dzieci to raczej przyjaźń, była to miłość, była to jakaś taka relacja. Ale wiesz, to jest to wszystko piękne, pierwsze to, razy i to są najpiękniejsze to zostaje na życzenia, które takie kolekcjonujemy. Tak. A Flora wie, że napisałaś o niej piosenkę? Dowiedziała się z, podczas premiery, mm, zadzwoniła do mnie płacząc i krzycząc i od tego jakby, no, mimo, że nasz kontakt nie jest już taki ciasny jak w dzieciństwie i taki mm, codzienny, to dalej jesteśmy, mamy, nosimy w ten, te wspomnienia i tę taką relację pierwszą. No i też w zasadzie cały ten album, który teraz kończymy jest o takich świętych dla mnie wydarzeniach, świętych dla mnie relacjach, jakichś ważnych zdarzeniach z życia, które dużo dla mnie znaczyły. Więc yy, cieszę się, że ta pierwsza relacja właśnie otwiera tę całą podróż, bo myślę, że tak powinno być. Chciałem przed momentem zapytać, po co w ogóle śpiewające, po co w ogóle aktorowi nagrywanie płyt piosenek, wchodzenie w tę zupełnie inną branżę, ale dzisiaj, kiedy słucham tych opowieści, to wiem, że to są jakieś powracające obrazy i o tym, po co tak naprawdę nagrywasz, dlaczego może bardziej nagrywasz te płyty i co byś chciał przekazać swoim słuchaczom, porozmawiamy już za chwilę. A teraz proponuję, żebyśmy posłuchali Flory. Yy, znaczy, nasi słuchacze już ją znają, <śmiech> ale, ale przypomnimy jeszcze raz, najnowszy singiel Macieja Musiałowskiego, Flora, który jest z nami. Posłuchajmy teraz, a do rozmowy wrócimy za chwilę. Dłonie mi drżą przed niebem. Chcę już zatrzymać dla siebie ten głośny świt. Tak trudno powiedzieć, już czas na ciebie. Ja sam do domu dziś muszę iść mm, W głowie non stop nie. Te puste tygodnie i ciężkie sumienie Tak trudno się podnieść, trudniej się przenieść Znów sam o świecie noc kończę dziś Już nie Świat, świat niewinności naszej młodości, świat. Byliśmy pięknie, nie rozłączytach. W świecie młodości tej niewinności nas. W świecie młodości tej niewinności nas. młodości i tej niewinności nas. Pamiętasz tę klatkę na papuszki faliste rozmowy do rana i przysięgnie wieczyste a cały świat dla nas tańczył, śpiewając nam głośno tak na, na, na, oh. Niewinności naszej młodości świat Byliśmy pięknie, nie rozłączy tak W świecie młodości tej niewinności nas W świecie młodości świat Byliśmy pięknie, nie rozłączyć tak świecie młodości tej niewinności nas W świecie młodości Cię młodości, tej nas. Maciej Musiałowski, Flora, najnowsza piosenka. Maciej uśmiechnięty, zadowolony. Rozumiem, że słuchanie własnych piosenek w radiu to jest jakieś szczególne przeżycie. One brzmiały inaczej ponoć. No jasne, że to jest y, szczególne przeżycie. Jeżeli masz świadomość, że y, cały kraj słucha w tym momencie utworu, który dużo dla ciebie znaczy, to jest to na pewno spełnienie marzeń, co najmniej. Będzie płyta. Mhm z piosenkami, które już są prawie gotowe. Mm -hmm. ale Przynajmniej z tymi, które chcę pokazać. Właśnie podać. o to chciałam zapytać, ale tych <laughs> podobnych piosenek, które stworzyłeś jest dużo, dużo więcej. Tak. Y przez te dziesięć lat, y w których y świat y teatru i filmu jakby wchłonął mnie i zafascynował no pisałem bardzo dużo o tym, co przeżywam, o tym, co... o tej całej drodze, którą, którą pknąłem, ale coś powodowało mną, że po prostu te piosenki y, zatrzymywałem w momencie jakiejś tam decyzji o publikacjach. Nawet y, piosenka Zabierz tę miłość miała się nigdy nie pojawić i nigdy nie miałem jej, że tak powiem, dać do odsłuchu, bo zazwyczaj te wszystkie moje prywatne rzeczy trzymałem jako takie... Y, bałem się ich pokazywać, bo bałem... To tak jak, wiesz... Zrobić osobiste. Zbyt osobiste, jakieś takie bardzo kojarzą, kojarzyły mi się z y, ciężkimi momentami często, na przykład Zabierz Ty Miłość, I, y, ale coś się wydarzyło w ostatnich czasie. może to jest kwestia układu planeta, może to jest kwestia układu y, z ludzi, którzy mnie teraz y, otaczają, że, y, że wszystko to zniknęło i nagle jestem po prostu, wręcz przebieram nogami, żeby jak najszybciej y, wejść na scenę i zacząć spotykać się z publicznością. Może która... się zakochałeś. Um, nie no, ja jestem kochliwy, ja, ja nie kocham się i, i, i, i odkochuję i no to, to, to nie to. Nie, ale na pewno, na pewno pomogło spotkanie świetnej menadżer Joanny i cały team, który się stworzył, jakby który pojawił się wokół mnie, sprawił, że poczułem takie bezpieczeństwo, że nie jestem sam w tym w całym procesie, bo to jest naprawdę olbrzymia maszyna. To wydaje się takie dosyć proste wydawanie piosenek, ale w, w istocie jest to naprawdę kawał świata y, takiego logistycznego, do którego podczas pracy artystycznej, y, takiej aktywnej, którą wykonuję codziennie, no... Nie masz głowy. Nie mam głowy, a z drugiej strony właśnie się obezwładnia, przeraża te decyzje, to wszystko, więc y, znalezienie kogoś, kto... Drogę, tę drogę przy Tobą... Było... Doskonale Cię rozumiemy. My no. mamy tak, jego, taką osobę w postaci naszej wydawczyni Moniki Góra. Która musi z nami pracować, tak? Tak, musi. No nie wiem, czy jest. już chce. Natomiast, natomiast rzeczywiście y, odwala za nas całą taką robotę, y, trzymając nas jednocześnie y, przy ziemi. Kiedy będzie płyta? Już wiadomo. Ja pcham cały ten y, temat, żeby wydarzyła się jak najszybciej. Niemniej jednak jest to, jest to decyzja, która będzie... Y, na którą wpłynie wiele czynników, czyli właśnie wypuszczanie naszych singli, które teraz będziemy uskuteczniali przez najbliższe pół roku i no i też premiery różnych innych płyt, które też, to, to jest jakiś Tetris, którego ja do końca... To jest końca, tak zwana siatka promocyjna. Siatka promocyjna, no możliwe, możliwe że siatka promocyjna, możliwe też jeszcze jakaś taka... Mm, no taki Tetris życiowy, żeby to się wszystko poukładało. Ja mam, jakby, jakby jestem w gorącej wodzie kąpany od, od przeszło pół roku i naprawdę jakby codzienna moja mantra to jest dzwonienie do, do Timu i mówię, dobra, chodźcie już, zróbmy, zróbmy. Niemniej jednak no, wszystko dzieje się po kolei. Najpierw jest premiera jeszcze w teatrze, pomiędzy, później... Teatr Ateneum, prawda? Tak, tak jest. I później później będziemy, a pomiędzy wypuszczanie singli i, i dopiero później płyta. ja odnoszę wrażenie, że Ula ma taki taki Fajny plan, ona Oczywiście zapraszamy tutaj różnych gości, ale ich wszystkich łączy lalka, wiesz, prędzej czy później. Bo, bo to jest ja, ja, ja, to nasze wrażenie, że my non-stop od roku mówimy o lalce. Y, ciągle poznaję nowych aktorów, którzy przychodzą. Ula jest entuzjastką lalki, co rozlewa się na całą naszą redakcję. Powiedz, ty też jesteś tu nieprzypadkowo. E, bardzo też, jestem e, też jestem z lalki. Też jestem z lalki. Jestem szczęśliwie, częścią tego w... no na, właśnie, na fasty, No właśnie, właśnie. Jesteś im film, lalka. Tak, tak, tak. tak, tak I tak. i y, przypadła ci w udziale rola. No myślę sobie, gdyby Bolesław Prus żył i przyglądał się twoim działaniom, także tym poza, poza scenicznym i poza muzycznym, no to mógłby trochę do Maruszewicza ściągnąć z ciebie. Też jesteś, znaczy inaczej, nie jesteś hazardzistą, oszustą i arystokratą, ale w, na zamku można cię spotkać. Tak, niemniej Maruszewicz zamku nie miał bardziej, no, nie wiem jak odebrać twoje słowa, bo Maruszewicz to naprawdę kawał drania, a ja jestem, zdaje się, no nie wiem, czy miałem, czy w mam gorącej dużo... Wodzie sam powiedziały. No, no temperamentny może bardziej, ale czy, czy, czy draniem jestem, to musiał, musieliby y Państwo sami y, o, o, ocenić. No to jaki będzie ten twój Maruszewicz? Maruszewicz Marusz, Marusz. Marusz. będzie no, dokładnie taki, jakiś zapisany w lalce. Będzie y, kombinatorem, będzie po prostu osobą y, taką o wątpliwym y, charakterze moralnym i takich y, zasadach. Będzie na pewno mm, no, takim, takim ślizgaczem. On tu się pojawia i mówi jedno, tu się pojawia i mówi drugie. Myślę, że takie postaci, które mają wiele wymiarów, to jest jakaś taka moja... W, moja ym, przypadłość mm -hmm. i też moja, yy, yy, no, moja rzecz, że lubię te, takie mocno złożone i wykombinowane postaci, że można nimi yy, żonglować. Widzisz błysk w oku. Tak, oczywiście. <grym> <misz>, Także <grym> tak, cieszę się, że tam też się wy, yy, pojawię, bo no, sam fakt, że jest tam no, taka obsada, a nie inna jest y, wielką nobilitacją dla mnie. Jestem bardzo ciekawa tego, co, co wyjdzie z tego projektu, bo rzeczywiście obsada i to wszystko, co widzieliśmy na zdjęciach, które trafiają do sieci, no wygląda wspaniale. Więc trzymam za to kciuki, trzymam też kciuki za premierę Iwony Księżniczki Burgunda w Teatrze Ateneum i powiedziałeś, że będzie festiwal, tylko na razie możesz powiedzieć pod jakim hasłem? Tak, festiwal będzie w tym roku miał troszkę inną formę ze względu na intensywność pracy artystycznej i właśnie poświęcenie się w ten mój świat muzyczny mhm. i, i, i ten projekt płytowy planuję zrobić trochę inną wersję festiwalu w tym roku, niż tą, tą którą mieliśmy możliwość doświadczać przez trzy lata. Będzie to na pewno bal maskowy pod tytułem bal flory i bal kwiatów. Ludzie, mam nadzieję, będą przebierali się za kwiaty. Ja przynajmniej planuję. I za jaki kwiat? Jeszcze nie wiem. Jeszcze na razie wiem, że mam, mam jakieś tam pomysły, Z ale... Za kwiorzeczą rośliny. Za, za, za, <śmiech> za jakiś piękny kwiat. Dobra, no, żartowałem. A, a, a, a to, co wpływa na to decyzję, no, wiesz, no, organizacja festiwalu to jest jak praca na pełen etat. To jest y, tyle zajętości, że trudno sobie wyobrazić y, y, no, no, to, to, to, to, co trzeba zrobić, ile, ile pracy trzeba wykonać, żeby coś takiego się wydarzyło. Zwłaszcza kiedy jest to tak multidyscyplinarny mhm. festiwal, no, bo mamy malarzy, tancerzy, pisarzy, ja. muzyków, aktorów, reżyserów, wszystkich, wszystkich artystów. Więc zgranie tego, zebranie na to budżetów, to jest. To jest praca jakby dla dziesięciu osób, a ja pomiędzy gram w filmach, piszę piosenki, robię sztuki teatralne i momentami mam wrażenie, że no, nie mam nic innego poza, poza twórczością. I w tym roku postanowiłem, że jeżeli, jeżeli festiwal miałby y, ucierpieć na, tym, na tej intensywności, to wolę zrobić go w innej wersji, ale... Takiej, żeby cieszył jak najbardziej. Mądra, dorosła decyzja. Dobrze, że o siebie dbasz. I bardzo dziękujemy, że dziękujemy. znalazłeś dla nas czas. Wielkie dzięki za rozmowę i zapraszam do odsłuchiwania Flory i do czekania na następne single. Maciej Musiałowski. Czuję spojrzenie, odwagi nie starczy o, Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć Na dyskotekach podpieram ściany o, Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć Na dyskotekach Od świateł już nie widzę nic Przewracam się i tłum się śmieje Tak bardzo, bardzo przecież chciał Się ze mnie. Nie umiem już tańczyć Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć Na dyskotekach podpieram ściany U -u -u. Ja kocham tańczyć, ja kocham tańczyć Piosenka, uda, naprawdę, to jest, to, tak, tylko, że, tylko trochę nie do końca, bo już dyskoteki na dancingi zamieniłem. Już? <laughs> tak. To szybciutko, myślałam, że to, wiesz, po 50 jest ten moment, ale z drugiej strony dancingi, jakieś to jest piękne i dostojne słowo. To prawda, to prawda. E, można również tańczyć, podejrzewam, na koncercie, na który państwa zapraszamy. Wieczór ma być ciepły, po majówce, piękny, 5 maja 2026 roku. Na scenie Teatru Muzycznego Roma wystąpi... Urszula Ula Dudziak Dudiak. i mamy w związku z tym zaproszenia dla Państwa na ten koncert, podwójny. Yy, w trakcie, podwójny. Mm -hmm. w trakcie mm -hmm. koncertu artystka zaprezentuje pły, piosenki z najnowszego albumu Ula Nowa, stąd też ta Ula Dudziak, no i na pewno zarazi Państwa energią życiową, bo pani Urszula Dudziak ma po prostu w sobie Taką radość to życia, prawda, że można prawda. jeść tę radość łyżkami. Wykarmiłaby niejednego młodego, bardzo młodego człowieka tą swoją energią. Więc mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę pisać na adres folder Radio.pl, folder radiopl Przypomnę, piąty dzień maja e, tego roku oczywiście Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. Urszula Dudziak, podwójne zaproszenia czekają na Państwa. Folder radiopl A przed nami... Mika Urbaniak i Urszula Dudziak, mama z córką. Pójdę wszędzie z Tobą. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy z I za siódmą rzekę, i za siedem głów Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój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 Męcz przędzę, na grzyby w Na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po góg, bo paproć co nocą zakwitła. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz Pójdę wszędzie z tobą, czy to świk, czy zmierz I za siódmą rzekę, i za siedem krów Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój Tam, gdzie cię ocz poniosą, gdzie są widma i strzygi Gdzie nikt nie doszedł jak do gdzie nie Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię There's a top one foot after the other You got my back regime it's how it's And that's a fact Stop it, shang, launch All the way, pom rogu Krok, po Navit, potak, kim trod, nem rogu It's like as if we're in Yevia. And as Enzel Washington says Our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll And let our future unfold And come out in from the cold Się. Pójdę wszędzie z Tobą, aż zakocham Cię, aż tak kocham Cię. Pójdę wszędzie z Tobą, aż zakocham Cię, trochę stalkingiem zawiało jakimś takim. Marcin, tak? wiesz, jest coś takiego jak wyczucie. Romantyzm. romanty, wyczucie słowo zakocham cię, no oczywiście może kojarzyć się z tym, że do miłości że kogoś można tak. zmusić do miłości, ale czy to akurat w tej wersji? Czyli, tak że mogłem sobie czytać? darować, tak? A w sumie to sama, nie wiem, wiesz, coś u ciebie kulawa ostatnio z romantyzmem, to ale prawda, to wszystko to się prawda. zmieni. Maj nadchodzi, rozbudzi wszystkie zmrożone emocje. A teraz bez zmrożonych emocji, za to z ciekawością wokół wyruszamy do Gdańskiej Galerii Fotografii Nomus, nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, gdzie można oglądać nową wystawę. Kątem oka. A z kuratorką Mają Bieńkowską rozmawiała Anna Stępniak. Co to znaczy kątem oka? Kątem oka to jest taka troszeczkę zagrywka i rzucanie właśnie takiego uśmieszka w stronę widza, bo tak naprawdę, czy możemy zobaczyć coś kątem oka? Oko nie ma kątu, więc jest to taka trochę właśnie zabawna interpretacja tego, jak patrzymy i jak oglądamy rzeczywistość, która nas otacza. No właśnie, oglądamy rzeczywistość, która nas otacza, i czy to zdjęcie, które zrobił wybitny artysta, zwykły człowiek, bo przecież fotografujemy zwłaszcza teraz namiętnie i wszędzie, czy percepcja tego zdjęcia i samo to zdjęcie zmienia się z biegiem lat, bo to też jest temat chyba tej wystawy? Oczywiście. Interpretacja fotografii zależy właśnie, czy patrzymy też na to, na tą fotografię z perspektywy Czasu, który minął, widzimy, że te osoby, które zostały na przykład sfotografowane już nie żyją, te miejsca, które są na fotografii już nie istnieją, bo zostały albo zburzone, albo przebudowane, a inaczej też się ogląda zdjęcia, które zostały na przykład zrobione sekundę temu. Obiektyw jest tym medium, przez które patrzymy na rzeczywistość, ale czy to jest prawda obiektywna? Kwestią prawdy zajmowali się filozofowie i tak naprawdę nie doszli już jeszcze do dzisiaj od ale pani do... Ale filozofką. <głos> tak, do, do rozwiązania tej sytuacji. Słowo Magala proponuje używania terminu zamiast obiektywu subiektyw. I dla mnie jest to naprawdę bardzo trafne spostrzeżenie, bo z jednej strony wydaje nam się, że fotografia jest takim bardzo neutralnym, obiektywnym źródłem, tak, bo, bo nie ma możliwości tutaj manipulowania, jak w przypadku, nie wiem, czy tekstu, a tutaj jest tylko narzędzie, które, aparat fotograficzny, który daje takie wrażenie neutralności i obiektywności i, i takiego właśnie statusu dowodu naukowego, czy dowodu właśnie w sprawie sądzie, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest no właśnie tylko narzędzie, które w zależności od tego, kto używa tego narzędzia. W zależności od tego, z którego kątu widzenia na przykład fotografuje daną scenę, to tak naprawdę możemy zobaczyć zupełnie różne sceny, mimo że na przykład wszyscy ci fotografowie znajdowali się w tym samym miejscu. Pokazuje pani na tej wystawie pracę artystów związanych z Pomorzem, ale też pracę artystów spoza tego rejonu i pracę artystów, którzy czasem bywają artystami, ale po prostu robią takie zwyczajne, codzienne zdjęcia nazywane uczenie fotografią wernakularną. Tak, mamy w, w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku ogromny zbiór fotografii rodzinnych, który ma niesamowity potencjał do odkrywania. To są rodzinne albumy fotograficzne, rodzinne archiwa. I też ogromna wartość tych fotografii jest w tym, że osoby, które robiły te zdjęcia, nie wiedziały, że te fotografie na przykład później trafią do muzeów, czy będą wręcz pokazywane na wystawie. Więc są one takie bardzo naturalne, neutralne, swobodne. Wystawa fotografii w nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku. Nomus będzie czynna do 5 lipca. A u nas kolejna piosenka do tańca i o tańcu. Tym razem myślę, że będzie odpowiadała na twoje potrzeby. Pójdę, w, no tak. Najpierw nie umiem tańczyć, teraz naucz mnie tańczyć od Corteza. Po co nie uważasz, że piosenka taneczna od Corteza to jest oksymoron. Ale widzisz, słuchałam tego utworu. I on naprawdę ma wyraźną linię melodyczną i raczej do bujania, niż do podpierania Płakania. ścian. No dobrze, Ale jest... płakać w tańcu też można. Ja jestem jest, mistrzynią. To wiadomo. Kończy grać, Nautny mnie tańczyć Zanim ktoś zastąpi cię zbyle byle nie chcę już nie Zanim świt zastanie nas Naucz mnie tańczyć Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, nałóż mnie, mnie tańczyć. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni baz. Zanim DJ skończy grać Naucz mnie tańczyć Zanim ktoś zastąpi cię Z kim bliżej nie chce już nie Zanim świt zastanie nas Naucz mnie tańczyć Now's me pant to Now's now now now now now Pokaż mi jak Pokaż, chodź례 Now's me tańczy. Focus me out, focus because the to.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 Organizacji znajdziemy na stronie pożytek Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Na początek S7 na odcinku między węzłami Kamień i Białobrzegi południe w pobliżu Białobrzegów trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Na szczęście niecała jezdnia jest zablokowana, natomiast jest zwężenie w kierunku Warszawy na szóstym kilometrze. Tutaj ruch odbywa się tylko pasem lewym i to świeża sprawa. Też przypominam o tym, że ten fragment S7 przy Białobrzegach jest remontowany, więc tam również trzeba uważać na zmianę organizacji ruchu wynikającą właśnie z tych prac drogowych. Teraz województwo świętokrzyskie i Krajowa Dziewiątka, odcinek Radom Ostrowiec Świętokrzyski. W pobliżu miejscowości Rudnik zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista został ranny. Ruch jest spowolniony na 55 kilometrze. Dobre informacje z S8 w Warszawie. Między węzłami Powązkowska i Broniewskiego odblokowano przejazd w kierunku Białego Stoku. Tam było zwężenie po zderzeniu trzech samochodów osobowych na 11 kilometrze. Niestety to nie oznacza, że korek się rozładował. Wręcz przeciwnie, tutaj już mam wrażenie, że przerodził się w popołudniowy szczyt komunikacyjny na tej trasie i to spowolnienie jest od węzła Mary Mącka, aż za węzeł Bemowo. Dobre informacje z drogi krajowej nr 81 na trasie Żory Pawłowica w pobliżu Warszawic. Odblokowano przejazd, tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Na 36 km był ruch na przemian jednym pasem. Teraz mamy informacje o odblokowaniu przejazdu. Cały czas utrzymują się spore kolejki samochodów przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Na a w Lubuskiem, między Rzepinem a Granic są państwa w Świecku w kierunku Berlina jest kilkukilometrowy korek podobnie na dojeździe a czwórką w pobliżu Zgorzelca i Jędrzechowic w stronę Drezna. Również dwukilometrowa kolejka jest na A18 na wysokości Olszyny także przy wyjeździe z Polski do Niemiec i w Kołbaskowie jest także kilometrowy korek.